Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie Mówi do was Piotr Cieszę się, że jesteście ze mną I że kolejny raz mogę pomagać wam w nauce języka polskiego Znowu mogę opowiedzieć coś po polsku Właśnie po to tu jestem Żeby pomagać wam w nauce polskiego Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim Wielu ekspertów to potwierdza, że najszybciej uczymy się, gdy słuchamy i czytamy o czymś ciekawym O czymś, co jest dla nas interesujące Uczenie się z podręczników jest bardzo nudne Uczenie się list słów niewiele daje O wiele szybciej uczymy się słuchając i czytając coś ciekawego Wiem, że lubicie tę metodę, że lubicie słuchać ciekawych historii i to mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię je dla Was przygotowywać. Cieszę się, że piszecie do mnie o swoich postępach w nauce języka polskiego, a czasami nawet przysyłacie mi swoje nagrania. Kilka dni temu dostałem nagranie od Aleksandra z Białorusi. Dziękuję bardzo za nagranie. Mówisz w nagraniu, że nie jesteś zadowolony ze swojego poziomu języka polskiego. Ale ja muszę powiedzieć Ci, że jest bardzo dobrze. Mówisz spokojnie i wyraźnie. Myślę, że wszyscy zrozumieją bez problemu to, co powiedziałeś. Posłuchajmy nagrania od Aleksandra. Cześć Piotr. Mówię do Ciebie Aleksandr. Jestem z Białorusi. Mieszkam w mieście, które ma nazwę Dzierżyńsk. To pierwsze chcę podziękować za Twoje podcasty. To naprawdę wspaniała praca. I to wspaniała metoda, żeby uczyć się języka polskiego. Słucham Twoje podcasty zawsze, kiedy mam wolną chwilę. Może pamiętasz, pisałem kiedyś do Ciebie list, w którym Opowiadałam, że jest zapisany na rozmowę z konsulem w sprawie karty Polaka we wrześniu, więc dlatego staram się słuchać jak najwięcej po polsku. Słucham Twoje podcasty, oglądam filmy, nawet zaczęłam czytać książki. Niestety jeszcze źle mówię po polsku, i to bardzo mi denerwuje bo mam bardzo mało czasu, żeby nauczyć się mówić poprawnie jak prawdziwy pole Mam nadzieję, że dam sobie radę, że wreszcie dostam kartę W jednym z Twoich podcastów słyszałem, że w Polsce nad Grunwaldem odbywa się rekonstrukcja Bitwy Grunwaldzkiej więc u nas w Białorusi też odbywa się taka rekonstrukcja ta rekonstrukcja nazywa się Festyn Nasz Grunwald i trwa 2 dni. To wspaniała impreza. Chcę podzielić się z Tobą wrażeniem i dlatego odprawiam kilka fotów i wideo z festynu. Mam nadzieję, że oni są bandy interesujące dla Ciebie. No, i to wszystko, że chciałbym powiedzieć. Pozdrawiam Cię, papa. Pa. Aleksander, myślę, że nie będziesz miał problemów podczas rozmowy z konsulem, bo naprawdę mówisz bardzo fajnie po polsku. Wspominasz o podcaście na temat bitwy pod Grunwaldem. Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze tego podcastu, to zapraszam do posłuchania. Ten podcast ma numer 303. I opowiadałem wtedy o Władysławie Jagielle I też właśnie o bitwie pod Grunwaldem Bitwa ta odbyła się ponad 600 lat temu Ale od wielu lat co roku w Polsce odbywa się inscenizacja hmm, Przyjeżdża mnóstwo rycerzy wszystko wygląda bardzo ciekawie Zawsze dzieje się to w okolicy 14 lipca Ale nie wiedziałem, że taka inscenizacja odbywa się również na Białorusi Dziękuję bardzo Aleksandrowi za nagranie i za zdjęcia Trzymam kciuki za ciebie Jestem pewien, że będzie wszystko dobrze podczas rozmowy z konsulem I bez problemu dostaniesz kartę Polaka Oczywiście wszyscy czekamy na wiadomość. Gdy już będziesz po rozmowie z konsulem, to koniecznie daj nam znać, jak było. Moi kochani, ostatnio robiłem porządki w szafkach i natknąłem się na kilka rzeczy z mojego dzieciństwa, gdy byłem jeszcze nastolatkiem. Między innymi była tam stara kaseta, z nagraniem płyty The Wall Grupy Pink Floyd Nie mogłem już posłuchać Teraz tej kasety, bo nie mam już Magnetofonu kasetowego Ale od czego jest internet? Poszukałem na YouTube tej płyty I posłuchałem jej pierwszy raz Od wielu, wielu lat To było jak Cofnięcie się w czasie. Wspomnienia wróciły. Pamiętam, gdy miałem 15 lat, może 16, jeden z moich kolegów urządził u siebie w domu pokaz filmu The Wall. To był rok 1982 albo 83. Bardzo rzadko zdarzało się wtedy, żeby ktoś miał... Odtwarzać wideo w domu Dlatego często było tak, że gdy ktoś miał magnetowid, O tak, właśnie tak nazywało się to urządzenie magnetowid. Jeśli ktoś miał magnetowid, to często zapraszał kolegów Na wspólne oglądanie filmu Jeden z moich kolegów miał kopię filmu The Wall to była marna kopia. Mało było widać, słabo było słychać, ale to nic. Stałem już wcześniej płytę Wall, Mur, ale obejrzenie filmu było dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Dziś chciałbym razem z wami przeżyć ten film jeszcze raz. Nie wiem, czy jesteście fanami Pink Floyd, ale mam nadzieję, że spodoba Wam się ten pomysł. Jeśli nie widzieliście filmu, to możecie go obejrzeć zanim posłuchacie dalej podcastu. A jeśli znacie film Alana Parkera, The Wall", to myślę, że moje opowiadanie przyniesie Wam przed oczy obrazy z tego filmu. Zatem... Cofnijmy się do roku 1982 W Polsce trwa Stan wojenny A my Włączamy magnetowid. Długi hotelowy korytarz Cały biały Powoli przesuwamy się wzdłuż korytarza. Z pokoju wychodzi sprzątaczka. Podchodzi do odkurzacza i włącza go. Cięcie. W ciemności mężczyzna zapala lampę. W świetle widzimy twarz żołnierza. To ojciec Pinka. Zapala papierosa. Ma zamyśloną twarz. Zaciąga się dymem. Wyjmuje naboje z pistoletu i czyści go. To było tuż przed świtem. Pewnego nieszczęsnego poranka w mrocznym 44. Czwartym kiedy dowódcy pierwszej linii kazano się utrzymać, gdy poprosił o wycofanie swych ludzi, a generałowie dziękowali innym dowódcom, jeśli powstrzymali wrogie czołgi, choć na moment. I przyczółek w Ansjo utrzymano za cenę kilkuset zwykłych istnień. Żołnierz z powrotem wkłada naboje do pistoletu. Patrzy na światło lampy. W świetle widzimy boisko do rugby. Niebo jest czyste. Z daleka w naszym kierunku biegnie chłopak. To mały pink. Cięcie. Dorosły już pink. Siedzi w pokoju hotelowym. Jest ciemno. Pink pali papierosa. Kobieta wyłącza odkurzacz i zaczyna pukać do drzwi Pinka. Mężczyzna nie reaguje. Na ścianie pokoju widzimy mundur. Sprzątaczka szuka klucza i zaczyna otwierać drzwi. Pink słyszy to, w jego oczach widzimy panikę. Widzimy młodzież, która przedziera się przez drzwi ewakuacyjne. To tłum, który chce dostać się na koncert. Jednocześnie widzimy żołnierzy, którzy uciekają przed bombami. Raz widać upadających żołnierzy, a za chwilę upadających młodych ludzi. Policja aresztuje młodych. Słychać krzyki. Policjanci biją ludzi. Widzimy brutalne sceny. Wielu aresztowanych i bójki między młodzieżą a policją. Jest wielu rannych. Cięcie. Jest ciemno, widzimy ogień i nazistowskie znaki na budynku. Na balkonie śpiewa neonazista. A więc... Myślałeś, że chciałbyś pójść na przedstawienie Aby poczuć ciepły dreszczyk zakłopotania Taki blask gwiazdnego kadeta Powiedz mi, czy jest coś, co cię trapi, słoneczko? Nie tego się spodziewałeś Czy chciałbyś zobaczyć, co kryje się za tym zimnym spojrzeniem? będziesz musiał przebić się przez tę maskę. Widzimy przerażające obrazy II wojny światowej. Wybuchy, krzyki, krew. Ludzkie ciała. Niemieckie samoloty zrzucają bomby. Widzimy rozrywane ciała brytyjskich żołnierzy. Ojciec Pinka wbiega do okopu. Chce zadzwonić przez telefon. W tym czasie nadlatuje niemiecki samolot i zrzuca bombę. Cięcie. Słychać płaczące dziecko Matka siedzi na leżaku w ogrodzie Widzimy krajobraz po bitwie Ogień, wojskowe samochody Żołnierze przenoszą zabitych W szpitalu polowym leżą ludzie Z urwanymi kończynami Mnóstwo rannych, zakrwawionych żołnierzy Niektórzy krzyczą z bólu Inni patrzą nieruchomo przed siebie. Znowu jesteśmy w pokoju hotelowym. Na podłodze leżą porozrzucane rzeczy. Gra telewizor. Kamera przejeżdża przez pokój. Widzimy oświetlony basen. Na wodzie leży ping. Mamusia kocha swoje dziecko I tatuś też cię kocha Może wydaje ci się ciepłe maleńki Niebo może wydawać się błękitne O kochanie O biedne dziecko Czy nie powinieneś poślizgać się Po cienkim lodzie współczesnego życia Ciągnąc za sobą Niemy wyrzut miliona wpatrzonych w ciebie oczu? Nie zdziw się, jeśli lód zacznie pękać pod twymi stopami. Wyślizgniesz się z głębi i stracisz świadomość, zabierając strach za sobą podczas prób uchwycenia się cienkiego lodu. w szaleństwo, wydaje mu się, że topi się w basenie pełnym krwi Jesteśmy w kościele Siedmioletni Pink bawi się samolotem Matka się modli. Tatuś poleciał za ocean, pozostawiając jedynie wspomnienie i fotografie w rodzinnym albumie. Tatusiu, co jeszcze zostawiłeś dla mnie? Tato, co jeszcze zostawiłeś po sobie? To tylko... Jeszcze jedna cegła w murze To tylko jeszcze jedna cegła w murze Pink wychodzi z matką z kościoła Idą na plac zabaw Jest tu wiele dzieci, wszyscy się bawią Pink chodzi sam Patrzy na inne dzieci Bawiące się ze swoimi ojcami Chłopiec zaczepia jednego mężczyznę Chce iść z nim za rękę Ale mężczyzna odrzuca go Smutny Pink zostaje sam Młody Pink wraca ze szkoły do domu Jego matka jest jeszcze w pracy Pink robi sobie kanapkę z dżemem Bierze gazetę i idzie po schodach na górę Po drodze zauważa, że pokój matki jest otwarty Wchodzi do środka Ogląda różowy stanik matki Rozgląda się po pokoju W końcu otwiera szufladę z pamiątkami po ojcu wyjmuje wojskową czapkę i wkłada ją na głowę zakłada cały mundur i przegląda się w lustrze w odbiciu widzimy raz ojca raz młodego pinka cięcie znowu widzimy matkę w ogrodzie malutki pink płacze w białym wózku kot goni białego gołębia gołąb odfruwa Oglądamy animację. Biały gołąb zmienia się w wielkiego czarnego orła Orzeł nadlatuje z wysoka I wyrywa kawałki krwawiącej ziemi Czarne chmury nad Londynem Widzimy przestraszonych, nagich ludzi W maskach przeciwgazowych Ludzie chowają się w tunelach Na niebie mnóstwo samolotów Samoloty zamieniają się w krzyże Brytyjska flaga rozpada się Pozostaje tylko czerwony krzyż Który krwawi Czy widziałeś twarze przerażonych? Czy słyszałeś spadające bomby? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się Dlaczego musimy uciec do schronów? Gdy obietnice nowego świata rozpostarto pod czystym, błękitnym niebem? Czy widziałeś twarze przerażonych? Czy słyszałeś spadające bomby? Płomieni już dawno nie ma, lecz ból trwa nadal. Żegnaj, błękicie nieba. Żegnaj, błękicie nieba. Dwaj koledzy biegną przez wzgórze Dobiegają do torów Widać nadjeżdżający pociąg Dla zabawy chłopcy układają naboje na torach Pociąg przejeżdża tuż obok Pink'a Pink Słyszy krzyk nauczyciela, cięcie. Nauczyciele kończą przerwę, wychodzą z pokoju i idą do klas. Gdy dorośliśmy i poszliśmy do szkoły, byli tam nauczyciele, którzy chcieli zranić dzieci w każdy możliwy sposób, drwiąc z każdego naszego czynu i odsłaniając każdą słabość, choć dobrze ją ukrywaliśmy. Na oczach całej klasy nauczyciel wyśmiewa Pinka i bije go po rękach. Ale w miasteczku powszechnie było wiadomo, że gdy wracali wieczorem do domu, ich grube, psychopatyczne żony niszczyły ich na każdym kroku. Dzieci wchodzą do wielkiej maszyny Uczniowie nie mają twarzy Maszyna przerabia wszystkich na mięso Nie potrzebujemy edukacji Nie potrzebujemy kontroli umysłu Pret z czarnym sarkazmem w klasie Nauczyciele, zostawcie dzieci w spokoju. Hej, nauczycielu, zostaw dzieci w spokoju. Tak właściwie, to tylko kolejna cegła w murze. Tak właściwie to jesteście tylko kolejnymi cegłami w morze. W szkole wybucha bunt. Młodzież demoluje szkołę. Wszystko się pali. Ale to tylko marzenia Pinka, będącego jeszcze uczniem. Cięcie. Znowu widzimy dorosłego Pinka, który leży w łóżku. Próbuje gdzieś zadzwonić. W końcu odkłada słuchawkę. Przytula poduszkę. Zupełnie tak samo jak mały Pink przytulał się do matki. Jest smutny i samotny. Mamo. Czy sądzisz, że oni zrzucą bombę? Mamo, czy sądzisz, że polubią tę piosenkę? Mamo, czy sądzisz, że spróbują mnie zniszczyć? Mamo, czy powinienem zbudować mur? Widzimy dziesięcioletniego Pinka, który leży chory w łóżku. Matka opiekuje się synem, rozmawia z doktorem, który denerwuje się. Wychodzą z pokoju. Przerażony Pink zostaje sam. W nocy idzie do pokoju matki. Delikatnie kładzie się obok niej, ale matka zamienia się w szkielet. Cięcie. Dorosły Pink jest w łóżku ze swoją żoną. Widzimy sceny ze ślubu, potem widzimy, że małżeństwo Pinka nie było udane. Żona Pinka jest teraz z innym mężczyzną. Pink dzwoni do niej z aparatu na ulicy. Facet, który jest z jego żoną w łóżku, podnosi słuchawkę, ale za moment ją odkłada. Pink siedzi sam w nocy na ulicy. Oglądamy animację. Dwa kwiaty, róża i lilia. Kwiaty zaczynają się kochać. Po chwili ich miłość przeradza się w przemoc. Lilia pożera róże. Animacja trwa dalej. Widzimy rosnące mury coraz większego miasta. Młodzi ludzie rozbijają wystawę sklepową. Przyjeżdża policja i ładuje młodych ludzi do samochodu Cięcie Pink piosenkarz na przyjęciu po koncercie Wszyscy piją alkohol, dużo ludzi, grupis, migające światła Wszyscy się bawią Dziewczyny piją alkohol i rozbierają się Pink obserwuje jedną z nich Jestem tylko nowym chłopcem, obcym w tym mieście. Gdzie się podziały stare dobre czasy? Kto oprowadzi tego nieznajomego? Potrzebuje zepsutej kobiety. Potrzebuje zepsutej dziewczyny. Pink przyprowadza jedną z dziewczyn do swojego pokoju w hotelu. On siada w fotelu i włącza telewizor. Ona ogląda jego gitary. Jest pod wrażeniem idola. Jednak Pink nie zwraca na nią uwagi. Dzień po dniu miłość szarzeje, tak jak skóra umierającego. Noc po nocy udajemy, że wszystko jest w porządku, lecz ja już dorosłem, a ty stałaś się oziębła i nic więcej nas nie bawi. pada w szał, niszczy wszystko, co jest w pokoju Dziewczyna chowa się przerażona Może chcesz nauczyć się latać? Może chcesz zobaczyć, jak ja próbuję? Może chcesz wezwać policję? Czy sądzisz, że już mam skoczyć? Dlaczego uciekasz? Krwawiący pink leży na wodzie. Nie opuszczaj mnie, nie mów, że to koniec naszej drogi. Pamiętaj o kwiatach, które ci przysyłałem. Kochanie, potrzebuję cię, by zniszczyć cię na oczach moich przyjaciół. Oglądamy animację. Malutki Pink jest atakowany przez Lilię. To metafora jego nieudanego związku z żoną. Pink chce się z tego wyrwać. Niszczy telewizor. Widzimy fragmenty scen z jego życia. Nie potrzebuje ramion koło mnie. Nie potrzebuje prochów na uspokojenie. Widziałem napis na murze. Nie myśl, że czegoś potrzebuję. Nie, nie myśl, że czegoś potrzebuję. W końcu to tylko cegła w murze. Tak właściwie byliście tylko cegłami w murze. Pink siedzi w fotelu. Pali papierosa. Widzi wielki mur. Żegnaj okrutny świecie. Opuszczam cię dziś. Żegnaj. Żegnajcie wszyscy ludzie. Nie mogę już nic powiedzieć, bym zmienił moje życie. Żegnajcie Znowu widzimy boisko do rugby Chłopiec biegnie z daleka Pink próbuje wydostać się poza mur Ale jest to niemożliwe Mur jest olbrzymi Czy jest ktokolwiek na zewnątrz? Pink jest w pokoju hotelowym Z resztek zniszczonych rzeczy układa na podłodze kompozycję Potem widzimy jak goli się w łazience Goli całe ciało Wyjmuje żletkę z maszynki i łamie ją na pół Krople krwi kapią do umywalki Całkiem ogolony Pink wychodzi z łazienki Jest ciemno. Pink siedzi w fotelu. Mam czarny notesik z moimi wierszami. Mam kosmetyczkę ze szczoteczką do zębów i grzebieniem. Gdy jestem dobrym pieskiem, czasami wrzucą mi kość. Mam elastyczny bandaż mocujący moje buty. Mam opuchnięte ręce. Mam 13 kanałów gówna w TV do wyboru. Mam prąd elektryczny i drugi zmysł widzenia. Mam zadziwiające moce obserwacji. I właśnie dlatego wiem, że gdy próbuję dodzwonić się do Ciebie Nikogo nie będzie w domu Mały Pink chodzi po byłym polu walki Ogląda szpital, widzi leżących w błocie zabitych żołnierzy Na dworcu kolejowym ludzie witają wracających z wojny żołnierzy Żołnierze szukają swoich rodzin, wszyscy się witają Tylko mały Pink nie może odnaleźć swojego ojca w końcu podchodzi do jednego z żołnierzy, ale okazuje się, że to nie jest jego ojciec. Pink odwraca się smutny. Przechodzi defilada. Wszyscy śpiewają razem. Mały Pink znowu jest sam. Wracamy do pokoju hotelowego Pink siedzi w fotelu Nie rusza się Ludzie z zespołu wyważają drzwi I wchodzą do środka Halo Czy jest tu ktoś? Kiwnij głową jeśli mnie słyszysz Czy jest ktoś w domu? No dalej, słyszę, że słabo z Tobą Mogę złagodzić Twój ból I postawić Cię z powrotem na nogi Spokojnie Potrzebuję wpierw trochę informacji Tylko kilka podstawowych faktów Pokaż mi, gdzie Cię boli Lekarze próbują ratować Pinka. Podłączają go do kroplówki. Lekarz świeci mu latarką w oczy. Pink nie reaguje. Cięcie. Pink znowu biegnie przez boisko. Znalazł coś. Schyla się i podnosi dużego szczura. Chłopiec przynosi szczura do domu i pokazuje Matce. Matka każe mu wynieść szczura z domu. Pink zanosi go do komórki i opiekuje się nim. Wkłada go do pudełka. Pewnego dnia znajduje szczura martwego. Wyrzuca go do rzeki. Lekarze próbują wszystkiego, żeby postawić Pinka, piosenkarza na nogi. Wynoszą go z hotelu. Ciało Pinka Pokrywa się robakami. Jadą przez miasto samochodem. Cięcie. Pink jest ubrany w czarny płaszcz i długie skórzane buty. Maszeruje jak żołnierz, za nim kilku innych w podobnych ubraniach idą na scenę. Tłum czeka już na nich. Wśród nich wielu skinheadów. Pink wchodzi na scenę wśród owacji. Zaczyna swoje przemówienie. A więc myślałeś, że chciałbyś pójść na przedstawienie, aby poczuć ciepły dreszczyk zakłopotania. Taki blask gwiezdnego kadeta. Mam dla ciebie złe wieści, kochani. Pięknie czuje się dobrze, pozostał w hotelu. Przysłali nas jako zastępczą grupę. Zamierzamy sprawdzić, jakimi jesteście fanami. Czy są pedały w teatrze tego wieczoru? Postawcie ich pod ścianą A ten w świetle reflektorów? Też mi się nie podoba Postawcie go pod ścianą Ten wygląda na Żyda A tamten na Czarnucha Kto pozwolił tu wejść tej całej hołocie? Ten pali skręta, a tamten ma pryszcze Gdybym mógł, rozstrzelałbym ich wszystkich Wszyscy wiwatują po przemówieniu. Pięk patrzy na nich z góry. Pozdrawia ich gestem skrzyżowanych ramion. Skinheadzi gonią murzyna. Widzimy ludzi wiszących na szubienicy. Przemoc. Skinheadzi demolują restaurację. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Lepiej włóż na twarz swoją ulubioną maskę. Z zamkniętymi ustami i ślepymi oczami Z pustym uśmiechem i głodnym sercem Poczuj goryć płynącą z Twojej ciemnej przeszłości Masz poszarpane nerwy, gdy łódeczka roztrzaskuje się I młoty łomoczą do Twoich drzwi I uciekaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj Lepiej uciekaj całymi dniami, biegnij całymi nocami Trzymaj swoje brudne myśli i jeśli zabierzesz gdzieś swoją dziewczynę Lepiej zaparkuj samochód gdzieś na boku Bo jeśli przyłapią cię na tylnym siedzeniu dobierającego się do niej Wtedy odeślą cię do mamy w trumnie Lepiej uciekaj. Pink przemawia przez megafon. Wokoło sami skinhedzi. Ludzie chowają się w swoich domach. Widać, że się boją. Oddziały nazistów opanowują ulicę. Prawdziwe obrazy przemieniają się w animacje. Widzimy maszerujące młotki. Maszeruje ogromna armia młotków. Pink krzyczy, stop! Kamera przesuwa się przez łazienkę. Policjant myje ręce. W jednej z kabin toaletowych zamknięty jest Pink. Siedzi przy sedesie i coś czyta. Gryzie palec, jak dziecko. Otwierają się drzwi. Dalej widzimy animację. Malutki Pink siedzi pod ogromnym murem Rozpoczyna się proces Sędzia przygotowuje się i wita gości Dzień dobry robaku wasza wysokość Korona wskaże więźnia, który stoi przed wami Został złapany na gorącym uczynku gdy okazywał niemal ludzkie uczucia Tak nie wolno Zawołać nauczyciela Zawsze mówiłem, że z niego nic nie będzie Gdybym mógł działać własnymi metodami Ukształtowałbym go właściwie Lecz miałem związane ręce Proces trwa. Widzimy mur otaczający malutkiego Pinka. Pink mówi Szalony. Zabawki na strychu. Jestem szalony. Chcę iść na ryby. Powtarzają się obrazy z życia. Przemawia jeszcze jego żona, potem matka. W końcu sędzia wydaje wyrok. ZBURZYĆ MUR Ogromny mur rozpada się Widzimy spadające cegły i pył Samotnie lub parami Ci, którzy naprawdę Cię kochają Chodzą tam i z powrotem za murem Niektórzy trzymając się za ręce, inni zebrani w grupki Krwawiące serca i artyści. stawiają opór, a gdy już dadzą z siebie wszystko, się i upadają Bo wcale nie jest łatwo walić swym sercem O mur jakiegoś szaleńca Tak kończy się film Mur Z muzyką grupy Pink Floyd Kochani, mury powstają na naszych oczach Bogaci odgradzają się od biednych Wierzący W jedno odgradzają się od wierzących w drugie I choć był czas, że mury runęły To na naszych oczach powstają nowe Jak zwykle dziękuję wam za dziś Cieszę się, że jesteście, że mam dla kogo robić podcasty Czekam na wasze komentarze, listy, opinie, pytania. Mamy naszą grupę na Facebooku. Zapraszam was do aktywnego korzystania z niej. To świetna okazja, żeby komunikować się po polsku. A przecież o to nam chodzi, prawda? Po to uczymy się języków obcych. Po to uczycie się polskiego, żeby komunikować się po polsku z innymi ludźmi. Język jest po to, żeby rozmawiać, żeby być z ludźmi, a nie po to, żeby rozwiązywać testy Dlatego nie bójcie się błędów Rozmowa to nie test Tu można robić błędy Nikt nas za to nie będzie oceniał Nikt nas nie będzie karał za błędy Trzymajcie się zdrowo. Zapraszam do korzystania ze wszystkiego, co znajdziecie na mojej stronie. Jak zwykle mówił do was Piotr z RealPolish.pl. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na RealPolish.pl.